Witam Cię serdecznie, witam wszystkich słuchaczy. W kolejnym 52 tygodniu, ostatnim tego roku, 2010, ukazały się następujące podcasty. 23 grudnia życia, życzenia świąteczne od Gdytafonu, gdzie usłyszymy o typowej Wigilii, o życzeniach, o tym, że dawne Wigilie były jakby troszeczkę inne, cieplejsze które bardziej przeżywał autor, czyli Sebek, no i tyle warto posłuchać młodego głosu, który mówi o czymś takim czym jest Wigilia, czyli wieczór przed narodzeniem Chrystusa kolejny podcast autorstwa Przemysława Szczepaniuka z podcastu Brak Sygnału, Zima Wszędzie Lubię Zimę, Przemek opowiada nam o jego perpetiach związanych z tym, że Europa częściowo została zasypana białym puchem, o jego problemach z wystartowaniem, czy z lądowaniem i o tym, że musiał wracać parę razy z powrotem do domu, bo lot został odwołany przez firmę Ryanair, z której on korzysta, żeby się dostać na przykład na wyspę. Ale mimo wszystko lubi śnieg. Zresztą znaczy ja też lubię. Dużo ludzi lubi śnieg, a zwłaszcza wtedy, kiedy mamy wolne. Natomiast jeżeli musimy się zmagać z tym w racji tego, że pracujemy, musimy gdzieś dojechać lub coś w tym stylu, no to wtedy ją mniej lubimy a może przede wszystkim lubimy mniej ludzi którzy nie potrafią sobie poradzić, a wyjeżdżają samochodami na drogi. następny podcast, jest to podcast Mariusza Bani o piwie opowiada nam o tym, jak smakuje piwo <śmiech> które dostał w prezencie od podcastera 420 i co? dosyć długi odcinek również wspominkowy, również opowiada o tym jak wyglądają świętej. czy to naprawdę są te świętej, i czy one są warte tego zachodu, czy nie o piwie, przede wszystkim o takim, o piwie po prostu, które spakowane w świąteczne, czyli z elementami Mikołaja lub jakiegoś tam aniołka e, opowiada nam właśnie o, o tym piwie, które się tam pieni lub nie pieni w zależności od temperatury, w jakiej to piwo spożywa. W dalszym ciągu jesteśmy na 24 grudnia, czyli Wigilii i Andrzej Famielec z podcastu Radio Kogut Domowy opublikował swój własny kod e, nie kod, akurat w tym podcaście o kocie nie było mowy? Be, ależ dlaczego nie? Przecież była mowa o kocie. Pomyliłem się. Okej okay, w porządku. No więc kot między innymi występuje, ale ty podcast zatytułowany jest własnymi ręcoma, czyli opowiada o tym, co się dzieje z karpiem u niego w domu. No i opowiada również o potrawach wigilijnych, które przyrządzą. I dlaczego obawia się, że nie wie, jak, o ich smak. nie wie jak będą smakowały, ponieważ żona karmi. Pierwszą dlatego... W tych potrawach nie powinno być zbyt wiele przypraw Żeby one nie przeniknęły do pokarmu Mamusi i jednocześnie do żołądka dzidziusia No, fajny podcast Podcaster, y, objawienie tego roku Na pewno w podsumowaniu wystąpi Pff, Z takich dużych y, objawień tego roku To między innymi właśnie będzie ten podcast Wymieniany na pewno w pierwszej trójce Podcast y, subiektywnie o kulturce I y, y, podcast hukafon Hukafon Hukafonsami, no to, no to co? No to był liderem i zatrzymał się przed metą, i to wszystko. Takie jest życie. Następny odcinek. Seks w internecie, czyli o rewolucji seksualnej. W dalszym ciągu mamy 24 grudnia. I co? I moim zdaniem warto tego wysłuchać. To jest po pierwsze. Po drugie, jest to długi podcast, dlatego ktoś, jeżeli ktoś nie ma cierpliwości, to niech sobie go podzieli na części. Dlaczego? Dlatego, że moim zdaniem warte te podcasty ostatnie właśnie Siódmego Nieba, które się ukazują, warte są przesłuchania. Być może nie wszystko dotrze, co jest przekazane w tym podcaście, przez, omawiane jest przez tych księży, jakby takim głosem wołającym na puszczy, ale mam nadzieję, że choć część dotrze do głów młodych ludzi, i zreflektują się zastanowią się nad tym, co się dzieje jak są bombardowani przez internet komputery, różnego rodzaju gry i takie różne historyjki Dla, moim zdaniem najlepszym testerem jest na, na, to, na sprawdzenie tego, czy już zostaliśmy wchłonięci, czy nie to jest po prostu wyłączenie komputera na przykład na tydzień, 10 dni i zobaczymy, co się, i co, zobaczycie co się z wami będzie działo po pierwszym dniu, po drugim, po trzecim nie akurat to czeka, ponieważ to, co w tej chwili do Was mówię, to jest, yy, mówię z naszego starego domu. Następny głos, jaki usłyszycie, jaki mój podcast, będzie już yy, emitowany z nowego domu. Także od jutra yy, będę odcięty od internetu i prawdopodobnie 6 stycznia zostanę podłączony. Ale czy to prawda, to zobaczymy. Dodam jeszcze tylko, że nie przypuszczałem Jestem zaskoczony, nie przypuszczałem, że są Tacy magicy i Fachowcy od tych różnych urządzeń Elektronicznych, którzy potrafią już Robić różnego rodzaju jakieś tam hełmy, rękawice czy cokolwiek doprowadzającego, Doprowadzające facetów Czy kobiety do jakichś tam Euforycznych orgazmów czy czegokolwiek no. Ech, Życie rozłożone Na łopatki, czy ja wiem Na czynniki pierwsze, bez żadnych tajemnic Bez niczego, szkoda No ale takie jest właśnie takie jest to, taka jest właśnie współczesność, więc należy na to uważać. 24 grudnia państwo redaktorstwo, czyli Dominika i Maciek opublikowali przegląd podcastów podcastową. No, bardzo ładnie im to wyszło. Przy okazji małe podsumowanie na końcu podcastofonu i, i takie małe zapytania, dlaczego jeszcze nie ma soku. Mają problemy z ogrzewaniem. Papa Cafe postanowił zrobić ogólnonarodową ściepę na, jakiegoś tam, na jakąś farelkę czy jakiegoś tam koksownika, żeby mogli tam w jakiś sposób nagrywać. Ok. W dalszym ciągu jesteśmy 24 grudnia, w dniu Wigilii, odcinek 15, po tonu Kapok, pod tytułem Komiksowy Rok 2010, czyli 2010 no, opisuje komiksy, czyli to jest jego konik, jego hobby Godaj mówi bardzo sprawnie radzi słuchaczom podcastów, aby postanowili sami coś nagrać zresztą wielu podcasterów ma taki apel, jeżeli ktoś czuje taką wenę, żeby coś tam powiedział do gąbki tak zwanej czy do mikrofonu, tak jak ja robię w tej chwili, ja mówię akurat do komputera no, ale to jest Mac, więc set więcej nie trzeba nic mówić. No, również opowiada o świętach, o tym, co go spotkało w tym roku, z czym może się spotkać prawdopodobnie w przyszłym roku i życzy wszystkim młodym tatusiom, żeby tyle dobroci, które jego spotkało, żeby im się też przytrafiły po prostu. Tyflo Podcast trzecia i ostatnia prezentacja edytora Godwave wykonaniu Roberta. No, tych, dla tych, którzy słuchali poprzednich dwóch części, tutaj dostają informacje jak dzielić pliki i sprawdzać głośność danego nagrania. O, narzędzie przydatne dla początkujących podcasterów, oczywiście, prawda? Następnym podcastem jest Dykta 24 grudnia, oczywiście. Yy cóż, życzenia, yy, omawianie świąt, yy, śpiewanie kolęd no i cóż, taki typowo tematyczny podcast podcastofon dyktafonografii, jaki podcastofon, przepraszam święta, święta dyktafonografika w dalszym ciągu jest 24 grudnia choć on już się ukazał ten podcast na samej granicy między 24 a 25 jest to podcast autorstwa Jacka Kukmistrza w, tutaj występuje ten podcast pod tytułem Cześć 1966 Zwan, znany on jest również pod pseudonimem Iluminaci którzy mówią jednym głosem bo reszta i to wszystko cóż, Jacek tradycyjnie yy, opowiada może nie tradycyjnie, powiedzmy inaczej Jacek w tym podcaście jest to podcast łazienkowy po prostu bierze yy, nagrywacza Rozbiera się, odkręca kurek z ciepłą wodą, zamyka dziurkę w wannie, leje wodę do wanny i troszeczkę opowiada, i trochę, troszeczkę leje kit do nagrywacza, i to wszystko. Bez upiększeń, tak jak jest w opisie, bez żadnych jakiejś kombinacji, składanek, nagrywania osobno, ścieżki dźwiękowej mówionej i osobno pluskaniem ręką w, w jakimś wiaderku czy w misce i udając, że jest to podcast łazienkowy lub na przykład robić to bez wody. Nie, tu macie taki prawdziwy, surowy hadasz, że tak porzegłbym nawet, podcast łazienkowy. Ok, następnie 25 grudnia, czyli. Czyli. Marcin, Michał, Przemek i Ernest z podcastu. Subiektywny podcast sportowy. Subiektywny podcast sportowy. To jest paru facetów, którzy siedzą przy stoliku. On mi troszeczkę, ten podcast przypomina mi troszeczkę. Pierwszy podcast Dański. Opowiadają o piłce nożnej O trenerach O technologii 3D w piłce nożnej O piłkarzach Czy to warto grać w jakiejś tam Drugoligowej drużynie niemieckiej Czy lepiej grać w jakiejś Pierwszoligowej polskiej Czy to się opłaca, czy nie opłaca a moje zdanie generalnie jest takie, piłkarze zarabiają zbyt wiele, trenerzy zarabiają zbyt wiele i to tyle. Ale mają swoje wierne grono oglądaczy i słuchaczy, no i niech tak będzie. Ja lubię piłkę nożną, ale tylko w czasie mistrzostw świata lub Europy. Ale kto lubi, ten słucha, prawda? 25 grudnia, grudniowo, Łukasz Mocek z podcastu Papa Cafe robi taką zwaną paplaninę świąteczną. O przerwie wracamy i tak jak powiedziałem wcześniej, podcast Papy Cafe, gdzie, który opowiada o swojej wizycie na rynku w Rzeszowie, sprawdzał, czy Zoom jest odporny na niskie temperatury. Okazało się, że tak, no bo mogliśmy usłyszeć jego głos. Pozdrawia innego podcastera, z, o którym będzie mowa w dalszej części przeglądu podcastów. Mówi o takiej inicjatywie, która powstała i słuchajcie, to jest na ewenement na skalę europejską ponieważ niewiele miast może pośczyczyć się czymś takim jak wypożyczalnia rowerów no i opowiada co tu można zrobić gdzie wypożyczyć, gdzie oddać oczywiście nie wiedzieliśmy o tym że Papa Kafe również zajmuje się wypiekami i w zamyśle ma otworzenie fabryki pierniczków to tyle na temat podcastu Kolejnym podcastem, o którym będziemy mówić, mamy 25 grudnia, jest Lubicast, Egzorcyzowany Człowiek Pod Wodą. Opowiada nam o artykule, który mówi o egzorcyzmie. Mówi o tym, że w społeczeństwie mało rozwiniętym lub powiedzmy o niskim poziomie intelektualnym pojawiają się jak grzyby z podeszczu, nie wiadomo skąd różni wróżbici i egzorcyści, którzy... oj, co oni nie mogą, to mogliście również słyszeć w siódmym niebie. Ale warto posłuchać. To jest coś ciekawego, który, po raz kolejny, które, coś, co może nam przemówić do rozsądku, coś, co może w jakimś sensie potrząsnąć niektórymi i zmusić ich do opamiętania się. Następny odcinek jest to 25 grudnia, 108 odcinek świąteczny podcastu Indywidualni, gdzie mamy prezentację, tak zwany miks różnych okolicznościowych piosenek świątecznych. I ogłoszony jest konkurs. I o tyle jest bardzo przyjemnie i fajnie, że w następnym odcinku udało się ten konkurs ogłoszony rozwiązać. A jaki to konkurs jest, to usłyszycie u Korasa w jego podcastzie indywidualnym. Mamy 26 grudnia, czyli drugi dzień świąt w chrześcijańskiej części, czy katolickiej części świata. I wtedy autor, Gosia Nierhaus, publikuje 91 odcinek Samosi, gdzie możecie posłuchać starych już... Starych <głosy> żartów. No nie, archiwalnych, tak, nazwijmy to archiwalnych nagrań, wygrzebanych gdzieś tam z szuflady, gdzie z, z szuflady takiej komputera, gdzie Gosia miała nagrane spotkanie, dawne, dawne spotkanie podcasterów yy, niesłyszanego już umarłego podcastu, yy, nie tylko dla Orłów i ich Ochlandera. No, Hochlander okazuje się małomówny, opowiada o problemach z ludźmi, i ich nierzetelności, o tym, że nie miał z kim kota zostawić. Filip tradycyjnie gra w grę 12 pytań, jak 12 potraw, próbuje zadawać pytania autorowi podcastu Hochlander. No i tak, możecie posłuchać tych głosów, których już nie słyszycie. Oprócz go się oczywiście. Takie frywolne sobie. No, młodzi mogą tego posłać. Młodzi pokaz też. Dalej, następny. 26 grudnia, czyli drugi dzień świąt. A w Anglii, na przykład Boxing Day, gdzie podobno jest bardzo dużo promocji, ludzie rzucają się do centr handlowych i walczą przed sklepami, żeby kupić coś tańszego o 5% czy 10% stop kolejnym odcinkiem 26 grudnia jest odcinek Fantasmagery gdzie koledzy opowiadają o różnych grach tradycyjnie i przy okazji składają życzenia mówią również o tym, że jeden z ich kolegów nie dojechał, był takim chojrakiem ale można na to spojrzeć również z innej strony, że miał czas na porozmawianie z żoną i... I to tyle Życzenia Świąteczne życzenia, noworoczne Godzina słuchania Bardzo długo Ale jeżeli ktoś lubi gry No to ściąga I lecimy dalej 26 grudnia Czyli trącić myszką Pan Jarek Przedstawia osoby, które opowiadają O Ubuntu Czyli Linuksie dla Kowalskiego No bo mi w zasadzie Windows jest w dalszym ciągu monopolistą OS Macoski jakoś nie może się przebić do szerszych mas i tutaj roś, rośnie im konkurencja w postaci właśnie Ubuntu jest to jedyny pro, profesjonalny a no, tak można powiedzieć profesjonalny lub zawodowy podcast w świecie amatorskich podcastów 27 grudnia Indywidualny podcast Krzysztofa Korasa Wyniki konkursu Gdzie dowiemy się, kto wygrał konkurs Czy ja mogę powiedzieć, kto wygrał? Tak, mogę powiedzieć, wygrał. wygrał go Bania A nie żaden z innych słuchaczy Czyli podcaster A nagrodą, co było No to już sobie posłuchacie Sami to się dowiecie, co było nagrodą Ok No i następny To jest 27 grudnia dyktafon zapowiadane odcinki Rajsen, czyli dziś opowiada o zrealizowanym bardzo dawno, na samym początku nagraniu dyktafonem Olimpusa i co się wtedy działo na żywo, na ekranie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. wpadki, niedociągnięcia 28 grudnia wojewódzka baza okrętów podwodnych odcinek szósty jest sylwestrowy kończy się rok, jakby podsumowanie życzenia mm, dowcipy mm, legendy miejskie czyli kawały morskie mm, dowiecie się o tym jak pewien pan między innymi wpadł na pomysł aby zrobić żonie kawał i powiesić się oczywiście na niby co się stało z żoną i jako rolę w tym dowcipie grała sąsiadka dowiecie się po wysłuchaniu szóstego odcinka podcastu Wojewódzkiej Bazy Okrętów Podwodnych. Jest moim zdaniem to też rzutem na taśmie debiut 2010 roku, który zasługuje na zwrócenie uwagi. Digerati 28 grudnia epizod 18 przyszłość gier FPS nowy odcinek opowiadają o tym, że do gier wchodzi bardzo mocno system 3D czyli bardzo wirtualny taki realny można powiedzieć sposób odczuwania tych gierek i No i tak, pociczyć można sztuczny śmiech I tego typu sprawy Celuloid Z tym yy, od, z podcastem miałem problemy Ponieważ niestety nie udało mi się go odsłuchać Mogłem przeczytać o jakichś informacjach tutaj Natomiast RSS nie podaje Podaje coś całkiem innego Nie podaje tutaj nostalgia anioła Tylko coś całkiem innego no więc panowie proszę to poprawić, i żeby w RSE lub w iTunesie celuloid 2.0 pojawiał się odcinki w te, które teraz nagrywacie a nie późniejsze. Generalnie gratuluję. Bardzo się cieszę, że zaczęliście z powrotem nagrywać. I to tyle, tylko poprawcie sprawy techniczne. Albo poproście kogoś o pomoc. Tak jak ja to robię intensywnie. 28 grudnia i to redaktor Skwara opublikował odcinek 92 karne kutasiki czyli po naklejanie takich kutasików kierowcom, którzy źle zabarkują i przez to, że źle zaparkują to zamiast zabarkować jeden same, dwa samochody czy trzy parkuje tylko jeden i on postanowił te karne kutasiki przenieść na podwórko podcasterskie i wręczyć je podcasterom, którzy świetnie się bawili ostatnio na imprezie podcasterskiej 31 grudnia, między innymi. No i innym, którzy tutaj nie zawsze się zgadzam z panem redaktorem, ale przyznaję mu rację. Podcasterzy, którzy rozkochali sobie pewną część widowni i Zawsze nadawać, to tak jest troszeczkę nie w porządku, i nie fair. No i tak, nie w porządku, nie fair, czyli mieli was, czyli nas, bo jakieś byłem też słuchaczem, ale też jestem słuchaczem, w dalszym ciągu mieli mas w tupie. 28 grudnia, cierpliwość. 28 grudnia, a 28 grudnia hmm, No cóż audycja, trzecie oko testowanie życzenia na nowy rok hmm, no, co będzie? słuchowiska i inne historie i takie fajne rzeczy że nikt nie zaprzeczy 28 grudnia w dalszym ciągu Tyflo Podcast manager licencji programu Windows W yeah, sposób aktywny Windows I je na, o narzędziu, którym może pomóc opowiada Andrzej Ostrowski Dyflo podcast to jest taki typowo branżowy podcast, ale warto czasem posłuchać naprawdę DualShock, y, czyli kolejny 34 jak mamy w opisie Bizon z bilem przekazują temat gier, czyli taki typowo gierkowy Format OGG yy, i takie tym, tym problemy z tym związane. Bizon, Odin i Blady. Ok. 29 grudnia. Canterbury Perry Blue, Blue. Tak jest zatytułowany odcinek yy, podcastu Brak Sygnału. To są reminiscencje yy, tego spotkania yy, na klifach w Dover no i tam możecie się dowiedzieć między innymi, co się dzieje z ludźmi, gdy za dużo wypiją rozwiązywane są tajemnicze jakieś legendy i plotki o tym, że komuś coś tam zginęło, albo ktoś coś przygotował i za szybko wypił a także o tym, że jeden z podcasterów miał problemy z podszewką i jakie z tego tytułu yy, działy się różne rzeczy no, można posłuchać przez przestrodze 30 grudnia dzień domeny publicznej czyli lekcje z wiki opowiada Borys Kozielski o tym co się dzieje z wikipedią co można, czego nie można On opowiada o domenach publicznych ktoś kto się interesuje i zagląda często do wikipedii no, może sobie tego przesłuchać. Pewnych, pewne rzeczy będzie wiedział już wcześniej o, niektórych się wcześniej, o niektórych dowie się, o czym nie wiedział wcześniej i coś, co go zainteresuje, będzie mógł zajrzeć tam i zobaczyć. 30 grudnia. Kolejny podcast Tyflo Podcastu Folder Play. Jest to aplikacja. Na, na telefon komórkowy z systemem Symbian dla for wspierającego format flag zapisywanie dźwięku w bardzo dobrej jakości i emit emitowanie może nie nie wiem w sumie jak to nazwać obróbka generalnie dźwięku słuchanie plików mp3 opowiada nam Paweł Pluszczyk 31 grudnia, Paranormarium opowiada. O czym? O czym opowiada ten podcast? To się dowiemy. Dowiemy się. Temat już wcześniej był poruszany w, podcasto, w podcaście u Hukafon, czyli stacje numeryczne. Bardziej rozszerzony, więcej szczegółów, więcej, więcej informacji na ten temat i słuchajcie i przedostatni podcast, którym będziemy przed, przedostatni podcast, który będziemy omawiać, przed, przed, przedostatni podcast, który będziemy omawiać będzie podcast siódme Niebo czyli masoneria, zagrożenie w kościele słuchajcie o, o tym mogą powiedzieć ludzie, którzy mieszkają na emigracji którzy wyjechali prawdą jest to, że kościoły na zachodzie są opustoszałe, że w Anglii są przypadki sprzedaży kościołów, w ich na domy publiczne, nie, nie, na domy prywatne. No i to jest prawda, słuchajcie. Tutaj jest opowieść, opowieści są o tym, że księża robią schizmę i odchodzą z kościoła, rzucają sotannę, wiążą się z kobietami. Mi przypomina to troszeczkę, wiecie, taką sytuację, od, co się działo z Polakami, jak bardzo szukali pomocy duchowej, co się działo z Polakami, jak zostali w czasie II wojny światowej wywiezieni na Syberię i tam nie było księdza? I jak, jej, jak dużo zachodu mu się potrzebowali, po, zabiegali o to, żeby mieć księdza duchowego, wspomożyciela, ile było z tym trudności. Jeżeli tak dalej pójdzie, no to niestety będzie bardzo kiepsko scenaria działa. Powiem szczerze, ja od niedawna zacząłem słuchać tego podcastu Siódme niebo", niebo i uważam rzeczywiście, że dużo księży powinno się uczyć, słuchać sobie tych podcastów i przekazywać tą wiedzę w szerszej publiczności osobom starszym, które nie mają dostępu do internetu albo w ogóle nawet nie wiedzą o tym, że coś takiego jest jak, jak Siódme Niebo, jak podcast. 31 grudnia w dalszym ciągu, czyli ostatni rok, 2010, kapok hmm ten z życzeniami, krótki podkaścik, składa życzenia życzy wszystkiego dobrego miłej zabawy i już po prostu i tylko tyle 31 grudnia 20.10, dykta fonografika gala dykty 73 odcinek słuchałem tego nie rozumiem po prostu tej muzyki nie dociera to do mnie i mówiąc szczerze nie wiem o co im chodzi ale ktoś, kto lubi tą muzykę, no to bardzo proszę, zapraszam. Nie, no to do mnie to nie, nie dociera. Niestety. No i 31 grudnia: Krzyszman, podsumowanie Jaskinia Głupoty. Krzyszman, czyli autor podcastu Jaskinia Głupoty, odcinek podsumujący, opowiadał, co mu się udało dokonać w tym roku, jego typy roku, prawda, to, co lubi przypomina o tym, że zbiera na Zuma H2 no ja mam nadzieję, że Krzysztof wpadnie na bardziej kreatywny sposób pozyskania pieniążków na to żeby sobie kupić takie, takiego Zuma, życzymy mu powodzenia no i cóż no i tyle, zobaczymy co nam pokaże w przyszłym roku i to by było na tyle słuchajcie no ja tylko na zakończenie podam że Krzyszman ogłosił się samozwajczym królem rewolucji którą chciał rozdmuchać, rozwinąć rozszerzyć i tutaj zdetronizować autorów podcastofonu i udowodnić, że to są ludzie którzy są tacy ani inni ja mam nadzieję, że to się nie udało i, i to tyle Słuchaliście 52. przeglądu polskich podcastów. Mówił do was, yy, mówili do Was iluminaci w jednym głosie, bo reszta ma wszystko w nosie. Do usłyszenia 20, w 2011. Papa, i nie jest to wcale podcast Łazienkowy, nie, nie. Piekę Chlebek. I idę go przełożyć, przesadzić. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego i mam nadzieję, że usłyszycie, usłyszymy się w przyszłym roku i usłyszymy się za rok. Będzie bardziej atrakcyjnie, będzie bardziej, bardziej weselej i polski podcastik będzie jeszcze bardziej rozpowszechniony. Cześć. Słaliście podcast, przedglądu podcastu. Autorem był 19.66. Cześć.